Niezorro, bo ja bym tak chciał przemielić taki jeden temat. Ale wie pan, tak konkretnie, na bogato. Jedziemy z tym koksem. Dzisiejszy podcast chciałbym zacząć od troszeczkę osobiście, mianowicie chciałbym tutaj wspomnieć postać mojego dziadka. Mój dziadek był żołnierzem września. Trafił do jednego z niemieckich stalagów na koniec kampanii wrześniowej. Udało mu się z tego stalagu uciec i przez, przez najbliższe kilka lat ukrywał się przed Niemcami w mieście o pięknie brzmiącej nazwie Litzmannstadt, czyli nasza łódź, którą Niemcy przemianowali. W momencie wyzwolenia Łodzi w 1945 roku udało mu się zaciągnąć do Ludowego Wojska Polskiego, konkretnie do II Armii Ludowego Wojska Polskiego. No, wojnę ukończył w stopniu kaprala, walczył między innymi pod Budziszynem no i kontynuował dalej swoje życie. Znam bardzo, uwielbiałem słuchać historii wojennych o życiu mojego dziadka. W jaki sposób na przykład ukrywał się przed Niemcami, jak to potrafił sobie stypać rozdrobnionego kamienia kamienia czy cegły do oczu, żeby patrol myślał, że ma jaskrę. W jaki sposób przeżywał wojnę, w jaki sposób babcia przeżywała wojnę. No niestety... Historii tych nie znałem bezpośrednio ze źródła, ponieważ dziadek umarł przed moimi urodzinami, opowiadała mi je moja mama. Natomiast y, bardzo zastanawiam się, y, jak mój dziadek weteran reagowałby na zmiany, na pos na zmiany postrzegania pewnych wydarzeń, y, których był świadkiem, a które przez ostatnie dekady uległy zmianie z powodów geopolitycznych i stały się tak naprawdę elementami wojny propagandowej. No, mowa tutaj chociażby o interpretacji obchodów wyzwolenia Oświęcimia, które który mieliśmy w styczniu tego roku w Izraelu. Mowa chociażby o takim bardzo klasycznym przykładzie, który który znamy, czyli nie mówi się już, że walczyliśmy z Niemcami, tylko mówi się, że walczyliśmy z Niemcami nazist nazistowskimi. A najlepiej już powiedzieć, że walczyliśmy, walczyliśmy z nazistami. To tak? jest to neutralne i poprawne politycznie. No i tego będzie dotyczyć nasz dzisiejszy podcast, czyli w jaki sposób geopolityka zmienia i redefiniuje nam pewne wydarzenia Temat, temat bardzo ciekawy i jednocześnie może być denerwujący, trzeba ostrożnie obchodzić miny w tym temacie, bo, bo tutaj ha, pułapek nie brak. Na każdym kroku czai się wróg. A propos... Czy wiesz jaka jest poprawnie politycznie wersja powstania warszawskiego? To zależy myślę, po której stronie, po który, znaczy po której stronie. Cięż, cięż, cięż, cięż, ciężko powiedzieć. Mam wrażenie, że znaczy poprawnie, poprawnie polityczna to ta, w której walczyliśmy z Niemcami, a Sowieci nie, po, nie pomogli nam wyzwolić Warszawy i tak naprawdę.. No i według tej wersji... No, no, powiedzmy no, tak, nie, nie. Jest przeciwna wersji propagowanej przez pana Zychowicza. Nie nadążasz. Poprawnie polityczna, internacjonalistyczna wersja godząca wszystkie strony jest następująca. Mhm. Powstanie Warszawskie zainicjował Mordechaj Anielewicz w getcie i to powstanie w getcie rozszerzyło się no i dzięki patriotycznemu zrywowi któremu nadał ton oczywiście nada, nada, nadała ton uciskana mniejszość Powstanie się powiodło, aczkolwiek z wielkimi ofiarami, no i Stalin nam oczywiście nie pomógł i patrzył po cichu się ciesząc, że jego robotę wykonują hitlerowcy na drugim brzegu. No i właśnie dzięki temu cieszymy się dzisiaj z odzyskanej wolności i musimy za nią słono zapłacić. Cichymi wspólnikami Mordechaja byli na przykład mało znanymi, ale w kinematografii już są firmy na ich temat, poprawnie politycznie, bracia bielscy, no i kilku jeszcze innych takich pomniejszych działaczy, którzy nam utorowali drogę do e, upragnionego zwycięstwa i wolności. No, czy to jest dobre politycznie poprawne? Bo taką wizję niektóre kręgi zdają się już kreować i w tę stronę zmierzają. Ja mogę tu podać kilka źródłowych tekstów, nie, na przykład znanego nie, prowadzących w tę stronę prostą ścieżką. E, e, to, i nawet kilka rocznicowych przemówień naszych prezydentów, trzech ostatnich, ale zostawmy na boku przy literaturze może historycznej, chociaż nie do końca historycznej, przez socjologów, pisany konkretnie przez doktora socjologii, znanego, nazwanego Światowej Sławy Historykiem. Jest taki pan, który napisał na przykład o jedwabnym, tak? Znaną książkę promowaną przez w całym świecie, wnioski z tej książki prowadzą prostą ścieżką do tego, co przed chwilą zaserwowałem, jako taką aberracyjną, wirtualną wersję rzeczywistości. I ona jest póki co wirtualna, ale już ja ją widzę, otrzyma wyobraźni na horyzoncie całkiem blisko. I dziś możemy się z tego śmiać. Ale to wcale nie jest śmieszne. Bo problem jest bardzo głęboki, prawda? Tutaj ja tylko dodam, Mordechaj Anielewicz był przywódcą powstania w Getcie Warszawskim, rok 43. Powstanie warszawskie to był rok 44. Natomiast bracia bielscy, to byli działający na Białorusi partyzanci, nazwijmy to komunistyczni, których film hollywoodzki przedstawił no, powiedzmy w sposób klasyczny, bohaterski, biało-czarny, natomiast w rzeczywistości są oni oskarżeni, byli oni oskarżeni o morderstwa na polskich chłopach, rabunek ich żywności wspólnie z Sobietami oraz współpracę z Sowietami przeciwko polskiej partyzantce. No niestety mowa niestety jest tutaj te wszystkie kontrowersje są głównie są wyciszane w dużej mierze poprzez no, odpowiednie, odpowiednie odpowiednie odpowiednie związki, można by powiedzieć. narodowościowe ale taka zbitka jest, jest bardzo ponętna dla pewnych środowisk i z drugiej strony tego typu logiczne zbitki są chętnie łykane na szerokim świecie który nie zna tych niuansów, kontekstów i jedno powstanie z drugim powstaniem i się miesza zwłaszcza jeżeli odpowiednio nagłośniona narracja celowo w tym kierunku zmierza no bo powiedzmy sobie prawdę ci aktorzy obecnie występujący z tymi narracjami celowo dopuszczają takie zbitki że są, o wiadomo, rocznica, o to robimy o wielkie obchody powstania. No tak, powstania w Warszawie, tak, ale nie dopowiadają którego, tylko tam gdzieś tam na, na samym końcu jest napisane, o co to chodziło, tak, i że było jeszcze inne powstanie, ważniejsze, tak, ale, ale o nim się nie wspomina, przecież to nie jest ta rocznica, więc w publicznym odbiorze na świecie istnieje tak naprawdę wizerunek tylko jednego powstania. No i zgadnij, którego? W sumie? Rozumiem, rozumiem, o co Ci chodzi. Chodzi po prostu chodzi o percepcję, tak? Ponieważ rzeczywiście historia polska, y, dla przykładu w, gronie, w gronach amerykańskich, nie jest jakąś taką bardzo znaną. Więc rzeczywiście te wydarzenia mogą być, y, mogą być y, przemieszane. Rozumiem? Tak, to jest typowa zbitka. Ja, ja, ja tego wcale nie proponuję. Ja tylko obserwuję, co się dzieje. I widzę też bardzo no, nieporadne środki zaradcze wyjaśnienia tych błędnych pojęć. No bo no, mamy cały aparat Hollywoodu, tak? który jest nas... Nastawiony no, w, w bardzo wyraźną stronę. No i mamy taką narrację naszą własną, wewnętrzną, która jest na nasz użytek. I ona z, tamtą się, z tamtym obrazem się nie ściera, czy nie, nie próbuje się z nim rozprawić, tak na czysto, tak? Żeby wskazać błędy, e, jakieś niedopowiedzenia, celowe zmyłki i tak dalej. Nie. My zostajemy elegancko u siebie, my w to nie ingerujemy, że tam, a, tam, że można tam trochę, ktoś tam ma błędne wrażenie. No, to jest złudzenie percepcji. ale przy, To wszystko się odbywa w świecie percepcji. I jest, jest, jest przecież na, specjalna gałąź propagandy, masowej, która się nazywa zarządzanie percepcją perception management bo to właśnie na tym polega istota masowej propagandy to jest zarządzanie wrażeniem to nie jest zarządzanie faktami to jest sprawianie wrażenia perception management nie chodzi o to jak było albo jak jest naprawdę to nikogo nie interesuje ważne jest to Jaki obraz powstaje pod czaszką adresata przekazu. I tylko to ma znaczenie realne. Aha. No to mamy prawdę czasu, prawdę ekranu w nowym, aktualnym wydaniu. Bo te prawdy się rozmijają. A czasami są tak daleko od siebie odległe, jak, no powiedzmy sobie, galaktyki w kosmosie. Nie mają punktów wspólnych. Rozumiem, rozumiem. Na pewno, na pewno tak, na pewno mamy do czynienia z tego typu, z tego typu zorganizowanymi działaniami w zależności, powiedzmy, w zależności od grupy docelowej, od grupy powiedzmy to organizującej. Są to są, mamy, mamy tutaj potwierdzenia historyczne dla przykładu polityka powojennego RFN tutaj przez nie ukrywajmy no Niemcy Niemcy byli, Niemcy byli na świeczniku przez, przez yy, większość okresu powojennego po II wojnie światowej i pomimo, ich odbu, pomimo odbudowy Niemiec przez plan Marszala i tych wielkich planów yy, denazyfikacji i tym podobne czy nawet czy nawet czy nawet yy, zniszczenia Prus jako jednostki administracyjnej odpowiedzialnej za tak zwany niemiecki militaryzm. No to już w jakiś sposób odnowiony ten niemiecki, niemiecki przemysł w latach 50. dla przykładu późnych miał bardzo poważny problem ze zbywaniem swoich towarów, ponieważ był on, no zwyczajnie ludzie pamiętali, od wojny, od wojny, od wojny, nie wiem, 15 lat może mijało, może 10, więc tutaj notable niemieccy zorganizowali całkiem udaną akcję, w ramach której zaczęto starać się używać właśnie stwierdzenia słowa naziści. Czyli dzisiaj często, często tak ironi można ironizować, z kim ci wszyscy Amerykanie i Rosjanie walczyli? No Z nazistami, a kto to byli ci naziści? Oni z Księżyca się wzięli nie wiadomo skąd, tak? Nawet można zauważyć no, kontynuację tego nurtu w przemówieniach dla przykładu mm, pani Merkel która na obchodach, na obchodach dotyczących II wojny światowej, no, owszem pojawiają się słowa dla przykładu o braniu odpowiedzialności, natomiast najczęściej w retoryce pojawia się właśnie termin naziści, naziści zrobili to, naziści zrobili tamto i tak dalej, i tak dalej. Odpowiednio Odpowiednie, odpowiednie kreowanie czegoś takiego, czy zabieg socjotechniczny, odpowiednie kreowanie i powtarzanie powoduje, że my się osłuchujemy z tym, z, tym, z, tym, z tym terminem. A ponieważ wiedza historyczna jest tak naprawdę w tym momencie traktowana jako zło konieczne i bardzo często jako niewygodne dla polityki, czy dla geopolityki, czy dla finansów, no to tak naprawdę coraz mniejsze ilości ludzi chce się to weryfikować. Opierając się dla przykładu na kulturze mass mediów również, no to załóżmy, Gdybym miał być Amery gdybym był Amerykańskim, mm, nie wiem, nastolatkiem załóżmy, tak? No to na podstawie gier komputerowych i na podstawie filmów wojennych, moja wizja II wojny światowej byłaby taka, że to Amerykanie z odleciutką pomocą Brytyjczyków pokonali nazistów. Ponieważ w kinie, w kinie Amerykańskim dla przykładu praktycznie nie występują, nie występuje Armia Czerwona. I podobnie dzieje się po drugiej stronie. Jeżeli Rosjanie robią, robią film o II wojnie światowej, no to oczywiście yy, mowa tutaj o przede wszystkim wielkiej ojczyźnianej, froncie wschodnim. Amerykanów nie. No bo przecież Rosjanie zdobyli Berlin. A no, armia Pattona dostała rozkaz, żeby nawet nie tyle się zatrzymać, na dwa tygodnie wcześniej, w kwietniu, w połowie kwietnia dokładnie, na, na, na, w dalekich przedpolach Berlina. A, a później dostał rozkaz, żeby się cofnąć. No i z wielkim niesmakiem i rozgoryczeniem patent ten rozkaz wykonał oczywiście, no bo, no bo rozkazy są po to, żeby je wykonywać. I dzięki temu wujaszek Stalin <grym>, miał możliwość uzgodnioną wcześniej w Jałcie możliwość, tak powiem, załatwienia wyzwolenia Berlina. No tak, to, takie są obiektywne fakty. No ale dzięki niemu utrwaliła no, się ta wizja zdobycia Berlina wyłącznie przez Armię Czerwoną. No i no skoro Reichstag od, odbili krasnoarmiejcy, no to do nich należy zwycięstwo, tak? I te wszystkie zdjęcia w kronikach filmowych, z tym krasnym sześcioma zegarkami, e. wtykającego... E, szok... Tak, tak. Tak, ale istnieją też wersje bez retuszu które można znaleźć. No bo jeszcze są tacy ludzie, którzy tak powiem, sprzeciwiają się kłamstwu i poszukują materialnej prawdy i można znaleźć te, te troszeczkę bardziej prawdziwe ujęcia. No i, no i wygląda to e, bardzo komicznie, ale to do śmiechu nie jest, no wojna nie jest zabawą, tak? Jej skutki są dalekosiężne no i, i s, s, trwają przez pokolenia. My ciągle jesteśmy w cieniu tych e, wyników tamtej wojny, to ona się naprawdę jeszcze nie zakończyła formalnie, bo traktatu pokojowego po zakończeniu działań wojennych dotychczas nie ma. Jeszcze trwają tweet ówdzie e, różnego rodzaju pretraktacje, o odszkodowania wojenne, między innymi ze strony polskiej, nie bez kozery to jest teraz przez rząd PiSu wystawiane na porządku dziennym, bo istotnie prawne podstawy do takich roszczeń istnieją. Między innymi z tego głównego powodu, że tego traktatu pokojowego nie ma. Jest tylko akt kapitulacji, a wojna jako taka. Z tym, z tym układem pokojowym po zamknięciu działań wojennych nie, no, to nie zostało załatwione. Czyli, że istnieje furtka szeroko otwarta do praktycji. Jak naprawdę ten porządek po II wojnie światowej ma wyglądać. Ja nie mówię, tutaj nie przesądzam, że, że no, oczywiście, że będą te targi mia, miały jakiś poważny wymiar finansowy. Ta furtka formalnie istnieje, ona jest otwarta, bo Niemcy przecież tego, tej epoki powojennej formalnie no nie zamknęły. O, ich suwerenność nadal polega na tym, że stacjonują tam wojska okupacyjne amerykańskie nadzorujące ten etap przejściowy pokoju tak? po zakończonych działaniach wojennych bez układu pokojowego po tych działaniach. Tak, jest formalny status, że te niektórych może zadziwiać, jak to 75 lat po wojnie, tak? przepraszam, po jakiej wojnie obchodziliśmy rocznicę zwycięstwa nad nazizmem. Tak, tak jest oficjalny tytuł w mediach i oficjalne obchody w Berlinie pod tym tytułem się odbyły kilka dni temu. Takie było hasło, no oczywiście przyciemnione, bo mamy e, aresz domowy koronawirusa, ten ich na no to specjalnie zwraca uwagi, bo nie było defilat i tak dalej, no ale tytuły w mediach są właśnie takie, to jest rocznica zwycięstwa nad nazizmem. No, w jednym miejscu, w jednym miejscu się... była, w jednym miejscu, przepraszam się, w trące była defilada i to aż się prosi, żeby sparafrazować Asterixa i Obelixa. Cały świat jest ciemiężony butem koronawirusa. Cały? Nie. Jest jeden malutki kraj, który walczy z koronawirusem i się go nie boi. I tutaj mowa właśnie o Białorusi i o Batce Łukaszenko, który wbrew wszelkim okolicznościom przyrody zdecydował się na przeprowadzenie parady wojskowej. Nawet w Moskwie tego nie uczyniono. No i chyba zdobył dzięki temu punkty w różnych miejscach, bo się pięknie różni ze swoim przyjacielem na Kremlu, bo ten przyjaciel, to nie jest aż taki bliski, serdeczny, bo istnieją różne, między innymi tam animozy, między innymi oceny ropy, Łukaszenko no, zmontował nową wersję tej narracji wschodniej no bo on jest nadal piewcą zwycięstw Armii Czerwonej z którą Białoruś kroczyła i, i zwyciężyła drugą wojnę światową e, no ale nie poczuwa się do, do związku osobowego czyli odrzucił ofertę i inkorporacji czyli anszlusu Białorusi do Rosji we wspólnym związku wojskowo-monetarnym, bo takie były propozycje ze strony Kremla przecież przez Putina, osobiście wodowane w prasie rosyjskiej, że tutaj macie kłopoty z zaopatrzeniem w energię, tak, damy wam upust na ropę i na gaz, ale gdy będzie ścisły związek monetarny, czyli jedno ministerstwo finansów i jeden urząd celny, tak no i kiedy będzie my tutaj zawrzemy bliską współpracę ściślejszą bo teraz mamy bliską a będzie ona jeszcze ściślejsza współpraca militarna No czyli Łukaszenko zrozumiał, że chodzi po prostu o włączenie Białorusi wprost do Rosji jakkolwiek by to się miało nie nazywać jako Unia dwóch niezależnych państw, on wiedział, że straci swoje prawo istnienia jako prezydent no i i powiedział, że nie jest zainteresowany. I teraz mowy się przerwały. I co ciekawe, Białoruś jest w narracji wschodniej, czyli stalinowskiej w historii II wojny światowej, bo w Mińsku oczywiście Armia Czerwona zwycięża nazistów, hitlerowców i, i, i jest jedynym tak naprawdę. Naj, na, Najpotężniejszą siłą zbrojną, która tego dokonała, kolosalnym wyrzeczeniem tam i, i za cenę milionów ofiar, tak? I to jest ten mit założycielski nowożytnego państwa białoruskiego. Stalinowski mit, tak? Kultywując te wszystkie czerwone gwiazdy i tak dalej. To wszystko jest przechowywane pieczołowicie i maszeruje każdego tam 9 maja. Okej. Okay. Ale jeżeli chodzi o... o Obecny status geopolityczny w regionie, to Białoruś stawia się pomiędzy Moskwą, a Unią Europejską i Polską jako takie państwo niezależne. My trochę weźmiemy z zachodu, na przykład zaimportujemy ropę z zachodu i gaz. Rozmowy tutaj przeszły już od tych wstępnych do konkretów i są podpisane kontrakty już na pierwsze dostawy gazu, na przykład skroplonego gazu z różnych źródeł ze Stanów Zjednoczonych z Emiratów Arabskich za pośrednictwem Litwy i Polski. No, czyli że Białorusi jakby emancypuje, czyli że jest przywiązana nadal do, do tych gazociągów, rurociągów rosyjskich, tak, i większość oczywiście z nich importuje, ale na swoich warunkach. No bo Łukaszenko mówi dobrze, no ale to jest za drogo, chce upustu i trwały te negocjacje kilka miesięcy i w końcu dopiął swego, Putin musiał e, ustąpić, no ale utracił część rynku, bo na to miejsce Łukaszenko znalazł innych dostawców, mhm. między innymi pośrednictwo Polski. Zobaczymy, jak to w dłuższej perspektywie cenowo będzie wyglądało, bo no, przecież Rosja ma spory zapas. I może zawsze tak dostarczyć te, te surowce. Tak? No ale są już nowi oferenci, nowi operatorzy na rynku. No i tutaj ta polska wizja niezależności energetycznej, którą świętej pamięci Lech Kaczyński kilkanaście lat temu już rozpoczął i jej realizację, ona zaczyna przynosić owoce, bo okazuje, że nie tylko my to realizujemy i państwa nadbałtyckie, ale także Białoruś, czyli ten brak brat bliźniak Moskwy też widzi sens w, tym, w tych działaniach, bo robi dokładnie to samo. No to ciekawe rzeczy się dzieją ostatnio. No tutaj Białoruś ze względu na przecież byłby przez Zachód przez bardzo wiele lat postrzegał Białoruś raczej jako sojusznika Moskwy, chociażby ze względu na y, terokroczne y, manewry zapad, tak? A w momencie kiedy, w momencie, kiedy wyszedł cały kryzys naftowy pomiędzy, pomiędzy Białorusią a Rosją. Rosjanie, przepraszam, Białorusini zaczęli sprowadzać ropę naftową właśnie od razu z Litwy. Znaczy z Litwy, no za pośrednictwem Litwy głównie to była ropa, to była ropa norweska. Wiadomo, że jeśli chodzi o koszta logistyczne, no to yy, był to dramat. No, ale tutaj reakcja Amerykanów, mam wrażenie, jest z początku taka niby nierychliwa, a w końcu, a w końcu można powiedzieć, że zabezpieczająca pozycję Białorusi, zabezpieczająca Białoruś, tak? No Białoruś w ogóle jest kluczowym takim krajem w naszej części regionu, ponieważ tak, dla Rosjan, no to no co tu dużo mówić, no z Mochylewa do Moskwy jest w linii prostej 500 kilometrów. Jeżeli by NATO pojawiło się na Białorusi, Rosjanie by tego nie ścierpieli, byłoby, by, byłoby źle. Z kolei dla nas, na przykład dla Polski, czy dla NATO, czy dla Unii Europejskiej, no to jeżeli Białoruś weszłaby w Unię z Moskwą, czy stałaby się formalnie mocnym sojusznikiem Moskwy, no to przesmyk, przesmyk suwalski byłby naszym najmniejszym zmartwieniem w tym momencie, tak? Bo Białoruś dodatkowo miałaby jeszcze piękną ekspozycję na Ukrainę. Ukraina tak naprawdę byłaby już w tym momencie otoczona z czterech stron. Celowo mówię z czterech, bo jeszcze mowa o, tych, o tej małej republice w Mołdawii, która jest, która jest, która jest, która jest przeciw, przeciw, no, zbuntowana przeciwko Kiszyniowowi. No zresztą my to, my to omawialiśmy dokładniej parę, parę miesięcy temu w naszym podcaście o Białorusi. Natomiast tak, no, co, jest jeszcze, co jest jeszcze ciekawe, co jest jeszcze ciekawe, swego czasu śledziłem różnego rodzaju informacje, doniesienia, ponieważ okazuje się, że na Białorusi jest jakiś tam mały, bo, mały, bo mały, ale jednak odsetek, odsetek społeczności, nazwijmy to inteligenckiej, która wręcz byłaby zwolennikiem jakichś układów z Polską, bilateralnych z Polską. I to nie, nie, nie mowa tylko o układach gospodarczych, ale o stopniowym zacieśnianiu więzów. Ponieważ ze wszystkich krajów, które brały, które były członkami Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czy później Trojga Narodów przez chwilę, to chyba tak naprawdę tylko Białorusini mają, nazwijmy to dobre, dobre historyczne wspomnienia na temat Unii z Koroną Rzeczypospolitej. No, ponieważ Litwini twierdzą, że my ich kolonizowaliśmy Ukrainy, no to, to Ukraina to jest niekończąca się opowieść. Jedynie Białoruś tak naprawdę pod względem historiograficznym uznaje, że to były korzystne dla niej czasy. No ale oczywiście mmm, sytuacja Polski, no, Polska powiedzmy nie ma takiego soft powera, jaki ma na przykład Niemcy, jakie mają na przykład Niemcy, a nie mamy też takiego hard powera, jakiego mają Rosjanie. Więc tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie samodzielnie zagwarantować sobie tutaj jakiegoś zaciśnienia kontaktów z Białorusią, które mogłyby naruszyć równowagę, równowagę pomiędzy mocarstwami. Ja nie mówię, broń Boże, o formie na przykład o formie zjednoczenia żadnej, bo tego typu zjednoczenia obserwowaliśmy już na przestrzeni XX wieku, między innymi pomiędzy, jeśli dobrze pamiętam, Egiptem a Syrią i nie wychodziło to dobrze, ale no, nasze kontakty z sąsiadem z, ze wschodu, z drugim największym sąsiadem ze wschodu, e, no tak naprawdę są pod względem na przykład gospodarczym nikłe. Więc jest to wybitnie moim zdaniem niewykorzystana szansa, którą, e, która wybitnie wskazuje na naszą pozycję na tej, are, na, na tej arenie. tak? Może nie tyle pionka, co powiedzmy figury, figury laufa. No tak, no. i to było widać w wielu przykładach storpedowanych różnych działań m, organicznych, z, zwłaszcza na, na Białorusi, przy tam działają różne ośrodki kulturalne, rozgłośnie, e, e, telewizyjne, radiowe, nadajniki, prasa działa. Te ośrodki były torpedowane z obu stron i często przy haniebnym współudziale polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które dostawało tego typu dyrektywy. Były takie przykłady i środowiska polonijne w Mińsku były przerażone niektórymi posunięciami, bo po prostu one zakrawały na zdradę stanu wprost. Jakżeśmy na przykład wystawili, mówię my w cudzysłowie, po polskich czy polskojęzycznych działaczy, podając ich na tacy numery kont i ich tam upo... zarobki, które otrzymali w Polsce. Eee, I bezpieka białoruska ich po prostu szybko zwinęła do więzienia po, po tej akcji. No, no, no. Tego typu działania były po obu stronach, tym, e, oczywiście ze wschodniej strony tym bardziej, bo Moskwa tego bardzo pilnuje jako wysuniętego pszczółka i ma tam swoich agentów na Białorusi. A, i, i tam działa KGB całkowicie oficjalnie. E, do dzisiaj, bo ma umowy przecież o, w, o, o współpracy, czyli wywiad Rosyjski bez żadnych przeszkód działa oficjalnie na Białorusi. No i e, polskie z, z aktywności dzięki temu są infiltrowane, że tak powiem, u źródła. No a z, z, z naszej strony tutaj polskiej jakby takiej opieki Profesjonalnej nie widać, no widać wiel, wielkie jakby takie, no, rozgardiasz i profesjonalne nieprzygotowanie, które nie jest przy dziełem przypadku ktoś. Po prostu pilnuje tego, abyśmy nie mieli swojej własnej polityki wschodniej. No, tu można podać przykład, na przykład ośrodka studiów wschodnich, który tam kilkanaście czy dwadzieścia lat temu został założony z myślą właśnie o tworzeniu takiej, takich organicznych struktur definiujących polską rację stanu tych organicznych działaniach, po prostu, no bo tam jest duża diaspora polska, więc ona ma własne interesy i trzeba ich bronić, no i skoro w tych działaniach szkoły polskie, polskie podręczniki, historia i, i, i tam różne występy kulturowe, wymiana różnych tam, ta, ta, ta, ta działalność organiczna po prostu jest naturalnym polem ekspozycji polskiej racji stanu, prawda? No i to się odbywało, odbywało, no i było krok po kroku hamowane, torpedowane i łącznie z dziwnymi wydarzeniami, no serią dziwnych śmierci w tym ośrodku. Szef na przykład, wspomnę osobę pana Marka Karpia. Absolutnie niewyjaśniona nie, nie sprawa, jak do tego doszło, prawda, że go przyjechała ciężarówka z, z gruzem, tak? No i tak jakoś nikt do końca nie, nie, no wiadomo mniej więcej kto to zrobił, tak, ale ten podejrzany został wypuszczony przez polskie MSW po tym wypadku, no i zaraz się ulotnił za granicę i zniknął. No. I wiadomo kto to był nawet, tak, ale jakoś do tej pory dalsze, głębsze kulisy nie zostały wyjaśnione. No, no więc no, tego typu rzeczy. W dojrzałym państwie, które ma ambicje stworzenia własnej strategii, no, są tak? Musimy doprowadzić do sytuacji, kiedy będziemy skutecznie bronić swoich interesów. No, na razie widać, że istnieją poważne siły, które te, te działania paraliżują, No bo mają własną wizję. tak? Chcą nas wykorzystać jak zwykle instrumentalnie i to przecież widać na mapie. No, z, z, z, z, z półtora wieków zaborów, a później zabór komunistyczny no, jest dalej kontynuowany. No bo mocarstwa mają swoje interesy i rozgrywają partykularyzmy tutaj różnych mniejszości, różnych interesów zbiorowych po to, żeby promować swoją wizję i swoją strategiczny, swój strategiczny interes. Główne to jest tak zwana oś Moskwa-Berlin. No i może jeszcze z przedłużeniem do Paryża no gdzie te, te mocarstwa po prostu traktują Polskę jako klienta. Chcą go, ją utrzymać w tym statusie klienckim, no, używając wszystkich dostępnych metod z, z dawnych lat, no bo zachowały przecież pielęgnują swoją agenturę, swoje interesy gospodarcze, no i swoją wizję też w przyszłości. No bo wiadomo, że no, będzie tak, jak my chcemy, a nie tak, jak wam się wydaje. Prosta sprawa. Kto podejmuje decyzje, dlaczego one są takie i komu one będą służyły. Mhm. I do tego służy między innymi polityka historyczna do formowania, do akcentowania i do propagacji własnej wizji przyszłości, bo ta wizja przyszłości bierze się skąd. No, z przeszłości, czy definiując to, co się stało wcześniej, skąd wyszliśmy, stwierdzamy, gdzie jesteśmy i dzięki temu wiemy, dokąd idziemy. Tylko w tej kolejności. Nie da się stworzyć przyszłości bez wiedzy, gdzie stoimy, dlaczego i co było wcześniej. No po prostu się nie da, bo, bo nie wiemy, gdzie, gdzie, w którym miejscu się znajdujemy. Czyli Historyczna wiedza, świadomość y, interesu historycznego służy czemu? No, służeniu racjonalnej strategii na przyszłość. Musimy się najpierw zorientować, gdzie jesteśmy, co robimy, co, co się stało wcześniej, tak? Aha. No to historia jednak ma zastosowanie. <ścoughs> naród pozbawiony historii, ja nie cytuję siebie, przecież to wielu przede mną powiedziało, nie ma przyszłości. Dosłownie naród pozbawiony przeszłości nie ma żadnej przyszłości. O, o to, to poważna sprawa. Zgadza się. No tutaj jednym z takich interesujących wskaźników yy, pokazującym na w jaki sposób kształtuje się, w jaki sposób kto aktualnie na przykład dla Rosji jest tym najważniejszym sojusznikiem, czy kto jest na świeczniku dla Rosji, no jest parada zwycięstwa. Parada zwycięstwa 9 maja obchodzona ze względu na tą różnicę czasu pomiędzy podpisaniem, powtórnym podpisaniem aktu kapitulacji Czyli kiedy, kiedy, kiedy Niemcy to podpisywali późnym wieczorem 8 maja, no to w Moskwie już był 9 maja i stąd ta różnica. tak? Natomiast no, za czasów po II wojnie światowej ta parada, czy w ogóle świętowanie Dnia Zwycięstwa właściwie nie istniało. tak? Ono istniało, no, wiadomo, trzeba, zrobiono to w 45 roku, wiadomo, też nie w maju, tylko jakiś czas później. E, natomiast za czasów Stalina praktycznie nie obchodzono tego święta. Za czasów Chruszczowa e, w sumie też nie. Nie, nie jestem teraz pewien, czy, poja czy pojawiło się ono jako święto narodowe dopiero za e, Leonida Breżniewa, czy właśnie za późnego Chruszczowa. Czyli lata 60. w każdym razie. E, no cóż no. I tak się. I tak jest tutaj jest tutaj taka ciekawostka, jest taka.. Mm... Nie wiem, myślę, że myślę, że dosyć znana sytuacja, na którą zwracali uwagę sowietolodzy, mianowicie za czasów Związku Radzieckiego na trybunę, czy to powiedzmy obchody rewolucji, czy obchody właśnie Dnia Zwycięstwa, na, trybunę, na trybunie ustawiali się towarzysze. No i w zależności od układu towarzyszy, czyli kto stał najbliżej pierwszego sekretarza, kto dalej, yy, widać było wyraźnie jak na tacy roszady. Czyli dla przykładu, y, rok temu y, towarzysz X był trzeci na zdjęciu, teraz jest drugi, a teraz jest już siódmy. O, to znaczy, że coś źle zrobił i spadł. To było wspaniałe pole domysłu zarówno dla sowietologów z zachodu, dla agent, dla całej dla, dla CIA, ale również dla towarzyszy radzieckich, którzy również coś takiego zauważyli, tylko że y, analizując zdjęcia, z czy czyli zwestii y, mogli o czymś takim rozmawiać tylko i wyłącznie między sobą. No i do czego zmierzam? Podobna sytuacja ma miejsce z układem wojsk, z układem zaproszonych jednostek, kompanii reprezentacyjnej np. innych krajów na paradach zwycięstwa w Moskwie. Czyli jeżeli ktoś, jeżeli którejś z państw jest powiedzmy bliżej Rosji, jeżeli jest ono nazwijmy to nie, nieskonfliktowane aktualnie z Rosją, no to zazwyczaj Car dzierżawca Putin jest, wymienia je z nazwy po, wspominając o wyczynie wojennym. Ta kompania reprezentacyjna może na przykład mieć przemarsz zaraz po jednostkach radzieckich, tego typu niuanse, tak? Polecam tutaj Państwu bardzo serdecznie prześledzić, jak na przykład przez ostatnie lata w którym momencie Putin wspominał o Polsce w swoich przemówieniach właśnie na Dzień Zwycięstwa, a w których o Polsce właściwie nie wspominał. To będzie bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe doświadczenie. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba, chyba po katastrofie smoleńskiej yy, wspomniał od razu. Natomiast ostatnimi czasy no, Polska tutaj jako sojusznik wypadła z, jego, wypadła z orbity jego zainteresowań straciła status sojusznicy po prostu. Jesteśmy sojusznikiem wraga. <śmiech> to już nie może być bardziej czytelne. <śmiech> no tak, nie może być. E, z, kolei sytuacja, z kolei sytuacja dla Polski. Nasza polityka nazwijmy to historyczna, wewnętrzna, ponieważ no, my mamy jako kraj ogromny problem z przekazywaniem swojej wersji wydarzeń w inne strony świata. No tutaj przyznam szczerze, że, bardzo, że po, początkowym, nazwijmy, po początkowym nazwijmy to strasznej porażce związanej z obchodami wyzwolenia Oświęcimia obozu Auschwitz-Birkenau, które miały miejsce w Izraelu. Ja przyznam szczerze bardzo zostałem zaskoczony później postawą strony izraelskiej, która no wręcz formalnie nas przeprosiła. Pamiętasz to jeszcze? No tak, ale to było znowu przeprosiny na użytek wewnętrzny u nich. I nie było, to, nie było to rozpropagowane świadomie przez Izraelitów. No bo no, to nie było w ich interesie. A my znów jesteśmy zbyt krótcy. Nie mamy własnego aparatu propagandy światowej. E, no, czynimy dopiero w tym kierunku pierwsze kroki, tworząc jakieś instytuty, instytucje na razie wewnętrzne, które się tym zajmują. E, nasi politycy zaczynają udzielać w kluczowych momentach wywiadów prasowych w najważniejszych gazetach. To jest bardzo dobrze zorganizowane, czyli że po, podwaliny już istnieją, czyli jest, istnieją biura e, takiej propagandy, z, światowej, tak? zarówno w, na dworze prezydenta, jak i w e, rządzie e, Morawieckiego. Ale to są dopiero pierwociny, no bo żeby mówić o e, skutecznej narracji, zwłaszcza historycznej, to trzeba mieć obok tego jeszcze dwa piętra wyżej Obok tych fachowców od PR-u i tam od, od pisania artykułów trzeba mieć piętro pośrednie, czy jakieś instytucje, które to promują, czyli mieć propagandę, cały aparat propagandy, który to będzie promował na świecie w różnych tam kręgach kulturowych, anglojęzycznej, frankofonii, w Niemczech na przykład, to takie trzy, które by natychmiast należało uruchomić językowe i kulturowe, bo to są różne kręgi po prostu, częściowo odrębne. Ale jeszcze wyższe piętro tu występuje. Trzeba mieć strategię. Trzeba ją wymyśleć, sformułować i ją pracowicie przez całe dekady realizować, bo te efekty przyjdą dopiero po latach. Czyli jakieś ośrodki, Państwowej propagandy polskiej, jak najbardziej patriotycznej, muszą istnieć. Musi istnieć strategia informacyjna, strategia historyczna, propagandy historycznej także. I tu nie, nie, nie mam nic złego definiując to jako propaganda, bo to jest propaganda. I trzeba tu zatrudnić fachowców od propagandy. Po prostu. Bo tak robią wszyscy inni. Jeżeli tego nie, nie zrobimy, to będziemy ciągle bici i nas na szarym końcu będą nami obracać jak chcą. Po prostu. Bo swoją wizję wylansują, a my przyjdziemy po, że tak powiem, poptokach, jak już będzie pozamiatane i powiem, o, znowu nakłamali je na nasz temat. No tak. No jak tego nie przypilnujemy, to, to oczywiście, że nakłamią i jeszcze się uśmiechną cynicznie, no co nie wiedziałeś Swoniaku, że my tutaj rządzimy? No tak jest. No, świat nie, nie znosi fajtłapów, którzy są piękni i mają wszystkie. Och ile powstań w spa. No świat nie znosi fajtłapów, to wiemy. Eee. <śleszy> I wszyscy mają poważnie, mają swoją narrację swoje ośrodki propagandowe, a my dopiero je musimy stworzyć i, jakby, i skutecznie ich używać, żeby swoją wizję, swoją e, prawdę, Wypychać na widok publiczny i bronić przy pomocy tej prawdy. Ja nie mówię kłamać. Pokazywać wszystkim, przynajmniej wobec prawdy, jaka ona była w całej odrażającej jej postaci. No bo nie mamy wiele, że tak powiem, plam na honorze, nie mamy się czego wstydzić. To musimy to wywalić na widok publiczny, tak? Musimy się te różnym nie z tym zakusem przeciwstawiać ale przecież zbrojnie, tylko przy pomocy soft power między innymi tu sugeruję ustawę 447 i pokrewne rzeczy które należy zwalczać właśnie soft power i to nie, nie, niekoniecznie tutaj w domu, o nie to jest awantura światowa no to musimy zrobić awanturę na świecie o to i nie chować się gdzieś tam o, o to takie straszne nie możemy o tym mówić bo, bo nas zakrzyczą i, i, i będą nie, zrobią nam tutaj straszne krzywdy nie, nie, nie dokładnie odwrotnie jak zaczniemy się chować po kątach i pozwolimy się zakrzyczeć to zrobią co chcą i jeszcze na koniec nam powiedzą a to żeście za mało zapłacili za wasze winy Musicie jeszcze dołożyć, bo to wszystko była wasza wina, a skoro jesteście głupi, to jeszcze za głupotę dodatek. No tak. No tak, tutaj pod względem próby przekazywania swojej wersji historycznej, czy swojej wersji to propagacji faktów, no niestety, ale nam w Polsce nie idzie. To znaczy, no nie oczekiwałbym od razu dla przykładu założenia Kanału, załóżmy, nie wiem, TVP, 24 godziny anglojęzycznego, tak? Ponieważ trzeba znaleźć na coś takiego jeszcze, yy, jeszcze publikę. Yy, targetowanie publiki tak, żeby, tak, żeby próbować odebrać widzów i słuchaczy na przykład z CNN czy BBC jest zadaniem tak naprawdę samobójczym. To jest mniej więcej no, strzał w kolano, tak? Yy, no z kolei na obchody Stulecia Polski, które mieliśmy w 2018 roku. Stulecia odzyskania niepodległości Polski. No Tak naprawdę my słyszeliśmy o blamarzu za blamarzem. Między innymi ta sławna żaglówka, która miała przepłynąć świat. Bardzo ładna żaglówka, która w końcu tego świata dookoła nie przepłynęła. tak? Jakikolwiek taki soft power pokazujący, internetowy tak naprawdę soft power pokazujący pokazujący Polsko, Polskę czy polski, powiedzmy, czyn zbrojny, wojenny, no to mamy do czynienia tutaj z różnego rodzaju animacjami komputerowymi, czyli dla przykładu filmiki z IPN TV, tutaj mam na myśli niezwyciężonych, tak? mam na myśli już sławne, mające pięć lat, Sałną animowaną historię Polski, która miała swoją premierę na wystawie Expo Shanghai, która zrobiła tam furorę, która sprawiła, że dru że że Polska, zaraz po gospodarzach, stała się drugim najważniej, naj najbardziej obleganym stoiskiem całego Expo. No po prostu y Brakuje takiej, narodowej, mam wrażenie, brakuje takiej narodowej strategii propagacji Polski. Owszem, wymagałoby to funduszy jak najbardziej, ale tutaj mam wrażenie, że jest to robione bardzo na chybcika i tak naprawdę głównie kierowane w stronę widza rodzinnego, a nie widza zagranicznego. Swego czasu pamiętam jeszcze, te, pamiętam takie reklamy, jak to, mm, mały brzdąc z brytyjskiej szkoły opowiadał, opowiadał, swojemu koledze na temat swojej wizyty w Polsce, tak, jak tam odwiedzili Kraków, Warszawę i tak dalej, i tak dalej, bo Tata akurat był na delegacji i zabrał rodzinę. E, no to miało być, to miał być dla przykładu taki spot reklamowy zachęcający do przyjazdu na wakacje do Polski, którego ja jako tak naprawdę rezydent Wielkiej Brytanii od naprawdę wielu lat w życiu w brytyjskiej telewizji nie widziałem, a był on dedykowany właśnie pod brytyjską publiczność. Także no, o czym my mówimy? tak? Nawet sam kasus Euro 2012, który po, po wszystkim uznano za gigantyczny sukces, tak? No ojców sukcesu jest zawsze wielu. tak? Tylko nie, nie można przy tym zapomnieć, że gdyby nie Ukraina, Gdyby nie, gdyby nie Ukraińcy, nie Ukraińska Federacja Piłki Nożnej, to my byśmy nawet nie, nie pomyśleli, że coś takiego można u nas stworzyć, ponieważ to Ukraińcy mieli wizję Think Big i spróbowali ją z Polską zrealizować. Sami nie mieliby takiej możliwości, nam by do głowy nie przyszło, więc to Ukrai Ukraina jako pierwsza wyskoczyła do, wys wyszła do nas z propozycją. Słuchajcie, a może by tak. I my wtedy zaczęliśmy dopiero myśleć. Więc yy, mam wrażenie, że u nas taki propagandowy soft power, on nawet nie leży i kwiczy. On jest w powijakach, on praktycznie nie istnieje, tak? Yy, teraz rzeczywiście dopiero coś się, coś, coś się dzieje. Mamy wywiady z, powiedzmy chociażby z panem premierem, yy, nie pamiętam czy to było w The Economist. Kilka miesięcy, kilka miesięcy temu, czy kilka, nie, kilka tygodni temu, więc coś powoli, powoli zaczyna się, zaczyna się zmieniać, ale to jest nadal, nadal za wolno, my tak naprawdę gonimy, przepraszam, nawet nie gonimy, my y, idziemy krokami, które inne kraje robiły 20-30 lat temu, z kolei jeśli chodzi o taką nazwijmy to strategię narodową, czyli w którą stronę my z tą Polską mamy iść, tak, Mam wrażenie, że od czasów jagiellońskich my się tłuczemy cały czas ze strategią Międzymorza, czyli takiego jakby sojuszu buforowego przeciwko Rosji. To znaczy tak, aktualnie ta strategia nazywa się troszeczkę inaczej. Na, może powiem tak pokrótce obydwie, tak? O obydwu. Międzymorze, no to, to była Unia Lubelska, Rzeczpospolita obojga narodów, Jagiellonowie, sięga, którzy rządzili na Węgrzech, w Czechach i oczywiście w Polsce, tak. Później, kiedy straciliśmy niepodległość, to był plan czartoryskiego, a, księcia Adama Jerzego czartoryskiego. To miały, być, to miały być, plany wspólnoty sfederowanej z Czechami, Słowacją, Węgrami, Rumunią, Słowianami Południowymi i tak, dalej, i tak dalej. No ale to były plany oczywiście teoretyczne, tak? Później z kolei była dosyć popularna u nas idea takiego tak zwanego panslawizmu, a konkretnie była popularna w tej, w, tej, w tej, w tej części zaboru rosyjskiego. No, 123 lata rosyfikacji i germanizacji spowodowały coś takiego, że w pamiętnikach, jak wojska, tak, jak wojska rosyjskie wychodziły z Warszawy, bo akurat te austriackie, dla przykładu, czy, czy niemieckie do Warszawy już się zbliżały, to w pamiętnikach ludzi z tamtych czasów pisano, nasi uciekają. I nasi w znaczeniu, nie, że nasi akurat polscy, pod służbą Cara, to jako na przykład no, kozacy, tak, więc nasi, tak. Później mieliśmy, później mieliśmy boje międzywojenne pomiędzy dwiema wielkimi ideami, ideami czyli, czyli strategią Dmowskiego i endecji naszej późniejszej, i strategią Międzymorza Piłsudskiego. E, można powiedzieć, że Międzymorze Piłsudskiego wygrało, ale nie było to to było bardziej prusowe zwycięstwo, ponieważ mieliśmy gigantyczną granicę ze Związkiem Radzieckim, szlaki kolejowe najważniejsze szły po stronie po stronie horyzont, przepraszam, po stronie południkowej, po stronie radzieckiej również. I przez najbliższe 20 lat niepodległości mieliśmy do czynienia z ciągłą przepychanką Korpusu Ochrony Pogranicza z radzieckimi partyzantami, tak? Ale tak naprawdę, tak naprawdę, do momentu, do, do momentu do, do, aż po dzisiejsze czasy, mam wrażenie, że nie mamy do czynienia z jakąś ustaloną, sprecyzowaną, długoterminową strategią dla Polski. Owszem, no, można tutaj, można tutaj wiele by mówić na temat, na temat strategii tego powiedzmy balansowania pomiędzy Związkiem Radzieckim, a pomiędzy Niemcami, wtedy najpierw jeszcze Republiką Wejmarską, potem trzecią potem Rzeszą. Tak? To była strategia yy, oczywiście marszałka Piłsudskiego. Yy, powiedzmy na łożu śmierci marszałek Piłsudski stwierdził coś takiego. Balansujcie ile się da, a jak już się nie da podpalcie świat. No Niestety potem triumviratowi który, sanacyjnemu, który marszałka zastąpił, czyli Diszowi Rydzowi Śmigłemu, Mościckiemu, czyli Pałacowi i Bekowi na Ministerstwie Spraw Zagranicznych, nikt tak naprawdę zapałek do ręki nie dał, albo oni przynajmniej sami nie wiedzieli jakich użyć, tak? E no, za czasów Związku Radzieckiego, przepraszam, za, przepraszam, za czasów, za czasów yy, Układu Warszawskiego i oczywiście wiecznej przyjaźni yy, z Wielkim Bratem, no to strategia była prosta, tak? Z punktu widzenia Warszawy, no to byliśmy częścią wielkiego socjalistycznego postępowego bloku jesteśmy bratni ze Związkiem ze Związkiem Radzieckim i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tutaj mnożyć propagandy, bo nie ma tak naprawdę sensu, tak o poglądach, o poglądach akurat tutaj rządu na emigracji w Londynie Wspomnę po prostu, że są. Państwo sami sobie zdajecie sprawę, że jakie, jakie te poglądy były i jak, jakiego rodzaju siłę rząd na emigracji londyński posiadał, żeby te poglądy móc wprowadzić w życie. Tak? Natomiast no, od wielu lat, tak naprawdę to jest, to jest wylansowana przez Friedmana ta strategia Trójmorza. Tak? która w Polsce jest, jest bardzo popularna. Yy, prawda jest taka, że ta strategia bez udziału Amerykanów mam wrażenie, że również nie miałaby miejsca ani szansy jakiegokolwiek powodzenia. Chociażby ze, po pierwsze ze względu na to, że ten tak zwany lider tej strategii lokalny, jak, za jakiego dla przykładu Węgry uważają Polskę, Orban kiedyś tak powiedział o Polsce, no to, jak już wspomniałem wcześniej, my nie mamy ani soft power, ani nie mamy hard power, ani nie mamy y, naszym sąsiadom, na przykład z Czech czy ze Słowacji, y, do zaoferowania jakichś wspaniałych owoców kulturowych. My z naszymi sąsiadami przegrywamy walkę o stawianie, o stawianie y, fabryk montowni czyli tani czyli tak naprawdę yy, przegrywamy na punkcie na punkcie na punkcie yy, taniej siły roboczej głównego głównego punktu, głównego powodu, dla którego jeszcze przed lat, przed kilkoma laty, przedsiębiorstwa zachodnie stawiały się w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak? My nie potrafimy nawet, nie, nawet, nawet czego, czegoś takiego wykorzystać. Więc mam wrażenie, że bez udziału Amerykanów strategia Trójmorza tak naprawdę nie będzie istnieć. Próby inwestycyjne, nawet próby inwestycyjne jakiekolwiek w infrastrukturę w tym momencie, skoordynowanie tych ponad dziesięciu państw, które należą do tej, do tej, działań tych państw, które należą, należą do Trójmorza, no to to jest zadanie skomplikowane. 13 państw dokładnie. Więc samo budowanie chociażby tego sztandarowego projektu Via Carpatia, który ma się rozciągać przez naszą wschodnią flankę i, i, i kierować, się, kierować się od państw nadbałtyckich aż po Rumunię i Bułgarię, to będzie tak naprawdę dla nas wyzwanie. Tak? Z drugiej strony Amerykanie jakiś czas temu zadeklarowali szumnie, że o tutaj, żeby pomóc zbudować niezależność niezależność energetyczną w Trójmorzu no to przekażą, dla, przekażą na Trójmorze cały miliard dolarów. No miliard dolarów jasne dla nas jako jednostek brzmi fenomenalnie. Proszę państwa w świecie wielkiej geopolityki za, milion, za miliard dolarów, to ja nie wiem co sobie można kupić. Powiedzmy przysłowiowe waciki, tak? Ponieważ inwestycje wymagają o wiele więcej, o wiele więcej środków. Więc mam wrażenie, że cała idea Trójmorza tak naprawdę ograniczona w tym momencie jest a do strefy buforowej, strefy nacisku zarówno na Brukselę, Berlin, ale także i na Moskwę, czyli taka strefa takiej częściowo, częściowo hard power, z drugiej strony natomiast jest to rynek zbytu po prostu dla Amerykanów ze względu na wspólne interesy, tak? Jeżeli kraje, większość krajów trójmorza chciała, chce się uzależnić od rosyjskiego gazu i od rosyjskiej ropy, z przyczyn oczywistych, z przyczyn historycznych, z jakichkolwiek przyczyn tak naprawdę. No to w tym momencie pojawia się, pojawiała się teoretycznie luka na rynku, która w tym momencie już jest wypełniona tak przez sojusznika za wielkiej wody. No, zawsze chodziło o pieniądze, tylko pytanie, kiedy one się w końcu pojawią na, na, na stole, a, a nie czy. Bo to jest wiadomo, zawsze muszą się pojawić więc to do tego się musi sprowadzać na którymś tam etapie. Ja bym tu zwrócił uwagę jeszcze na ważny aspekt z tej perspektywy najnowszej historii, nieprzypadkowy, ta, ta zmiana, znaczy w ogóle redefinicja polskiej racji stanu i przyorientowanie na głównego sojusznika Stany Zjednoczone przed kilkunastu laty za prezentury. Lecha Kaczyńskiego to nastąpiło. E, I były wówczas poważne tarcia w, między rządem a prezydentem w tej właśnie sprawie, c, często e, skutkujące no, dosyć spektakularnymi przedstawieniami dyplomatycznymi. To było bardzo. E, widoczny na arenie międzynarodowej, właśnie w tym świecie dyplomacji, bo tu ambasadorowie i, i różne inne tam dziwne przemówienia były Pałacu Prezydenckiego i polityków rządowych. Coś się działo poważnego. To było wielkie tarcie na arenie międzynarodowej także i rząd mówił, że nie, tutaj nasza racja stanu, to musimy tutaj uważać i najważniejszym Interesem Polski jest oczywiście Unia Europejska i tu musimy w tym kierunku kierować nasze wysiłki. No a prezydent mówił, no nie, to no Unia owszem jak najbardziej, zjednoczenie i tak dalej, jesteśmy członkiem Unii, no ale nasz sojusznik... Militarny najważniejszy to są Stany Zjednoczone jako kierownik NATO i, i właśnie w tym, na tym sojuszu wojskowym musimy się oprzeć. No i te dyskusje tam na różnych tam e, tych najwyższych e, szczeblach polityki trwały przez kilka miesięcy, no a potem było pamiętne 2010 w kwietniu i wielka katastrofa lotnicza i Smoleński e, i, i cała ta otoczka hagiograficzna tego wydarzenia i późniejsze reperkusje do dzisiaj trwające. No i do dzisiaj jakby te zagadki nierozstrzygnięte, jak to się stało. Ale istnieje w tym pewna ciągłość, bardzo istotna, bo przecież głównie aktorzy tego, te, tych wydarzeń ciągle reprezentują te same ideologie i te same interesy. Bo na przykład pan Donald Tusk jako główny zwolennik nadrzędnego celu, czyli tego, tego, tego najwyższego wyznacznika polskiej racji stanu, jaką jest Bruksela i Unia Europejska, to on do dzisiaj pozostaje wierny. No i nie można się dziwić, że jego sponsor politycznej kariery, pani Angela Merkel, mianowała go osobiście szefem Rady Europejskiej, a później jak ta kadencja opłynęła, to stał się liderem. tak taką znienacka, prawda, wielu było konkurentów, ale wiadomo, że on będzie mianowany, no i został szefem największej frakcji parlamentarnej Europejskiej Partii Ludowej. Także, no, widać ciągłość postaci i działań, i idei, czyli to nie jest tak, że strategia tworzy się na kolanie i tu my sobie zmontujemy, prawda, i jutro będzie już inaczej. No nie, istnieje ciągłość personalna, i, i, i także organizacyjna, czyli partie, członkowie tych partii, pewne organizacje, później nadbudowa ideowa, no i dopiero później jest ta strategia państwowa. Czyli widzimy, że, no, że tutaj no, realizujemy dużą Rzecz, no bo mówimy, no dobrze, no to mamy tego jednego wielkiego sojusznika, od niego teraz jesteśmy znowu zależni. Tak jak zawsze w historii, albo nam jedni dyktowali, albo drudzy. No, no taką, taką mamy teraz rolę. Czy możemy się zastanowić, czy jest coś lepszego do wyboru mhm. w tym miejscu? No, na razie nie widzę, tak? Ja nie jestem tutaj zwolennikiem niewolniczego poddaństwa Stanów Zjednoczonych, które są daleko i mają nas głęboko w tyle, bo no bo dla nich, jeżeli coś tu się stanie, no to nie jest to duże zmartwienie, bo oni mają 57 innych zmartwień na świecie. Taka jest prawda. Więc no, nie, nie możemy wiązać całej swojej przyszłości z jednym Donaldem Trumpem, który nas uratuje i będzie naszym zbawicielem. No nie będzie. On ma własne zmartwienia, własne walki na własnym dworze z demokratami i szykuje się do wyborów w listopadzie, które będą chyba naj, najbardziej zaciekłe w ogóle w historii Stanów Zjednoczonych. będę dosyć młodego państwa, bo ich historia ma ile? 200 lat raptem? Więc to, to mocarstwo światowe prawdopodobnie stanie się najkrótszym światowym mocarstwem w historii. No bo chylą się tak powoli, że tak powiem do zwijania, bo przecież im lepszą po piętach Chińczycy tworzą swój własny porządek w Azji. No i patrząc na liczby ludnościowe i ich przewagę, że tak powiem, przemysłową, którą Amerykanie pomogli zbudować, no to przyszłość Azji no... No jest, będzie zdeterminowana przez Chiny. Tego się nie da uniknąć. No bo liczby tak po prostu mówią. Półtora miliarda Chińczyków, no nie da się schować do pudełka już dzisiaj. Oni mają własne ambicje, własne, własne wizje, własną strategię. I ją skrupulatnie od wielu dziesięcioleci realizują. No i my także musimy na naszą skromną miarę taką strategię sobie tutaj stworzyć, najpierw się zorientować kto i jak nam zagraża kto jest naszym przyjacielem kto jest naszym no przyjaciół tak naprawdę nikt nie ma, więc są tylko warunkowi przyjaciele no więc to, jak już to wiemy to trzeba stworzyć jakieś sojusze z tymi warunkowymi przyjaciółmi, którzy są interesowni, bo mają własny interes do zrobienia przy okazji no jak to wiemy, to sobie to już stworzymy lokalną taką e, regionalną grupę no i będziemy to dalej pielęgnować, tworząc swoją strategię prawdziwą, czyli co tak przed nami stoi, w którą stronę idziemy i z kim i dlaczego. Pamiętając, że nikt nie jest naszym dobrodziejem, dobroczyńcą i filantropem, broń Boże, typu Soros i Gates. To wszystko jest pić na wodę, przyjaciół nie ma, nie ma darmowych obiadów. Nie ma datków za darmo, nie ma darowizn bez ukrytych zobowiązań. Wszystko, co nam dają, jest za coś. No więc musimy tutaj jakoś sobie na własnym podwórku stworzyć taką osobistą strategię przetrwania i budowy przyszłości między dużymi, mocnymi, ambitnymi sąsiadami, którzy no przez wiele lat u nas rządzili, po prostu nam zabrali państwo i, i wprowadzili rządy komisaryczne, tak? Będzie nas słuchać, bo jesteście za głupi, żeby sami się rządzić. No, a teraz powoli mamy taką nadzieję niką, że sobie zbudujemy taki własny folwark i będziemy na tym folwarku sami rządzić, no ale... Powiedzmy sobie też uczciwie i szczerze, że niepodległości nie daje się tak o w 1945 roku po zwycięskim marszu Armii Czerwonej. O, macie Polacy, zróbcie sobie własne państwo. My wam zrobimy państwo takie, z czerwonymi sztandarami, będzie się nazywało Polska Rzeczpospolita Ludowa, która będzie naszym wasalem, tak? No, no a po 40 latach zrobiliśmy okrągły stół. Agenci dogadali się z innymi agentami przy ładnym meblu. <śmiech> Wszystko było z góry ustalone pół roku wcześniej. No i no i ta niepodległość tak zwana, w cudzysłowie, tekturowa do dzisiaj istnieje. No, chwilami próbuje się wybić na, na, na, na prawdziwą niezależność, no ale te próby są... Jak tylko się zbyta wysforują do przodu, no to zdarza się tragedia pod tytułem Smoleńsk. Hmm. To nie jest przecież przypadek. To, to, to, to, to, to... I to nie, to nie jest też dopust Boży. Że... to wielka tragedia. No zgadza się, tragedia. Ale ona jest wysoce logiczna. Hmm. Ja tak w sumie na zakończenie... Chciałbym jeszcze dodać troszeczkę z innej beczki wątek. E, mianowicie, no, my mamy problem tak naprawdę ze stworzeniem jakiejś własnej strategii narodowej w czymkolwiek. E, ale, no, nie można się dziwić, jeżeli my nie, my nie potrafimy tak naprawdę pogodzić się sami ze swoją własną e, przeszłością. tak? E, m, chciałbym tutaj Tutaj kilka zdań, w kilku zdaniach wspomnieć tak naprawdę o, nazwijmy, o użyję brzydkiego słowa rewizjonistycznym, e, nurcie historycznym, e, który jest przedstawiany w książkach pana Piotra e, Zychowicza. E, nie mówię, że to są złe książki. To są książki, które zdecydowanie wymagają zastanowienia się nad tym, co się czyta, i zastanowienie się, czy autor przypadkowo nie ma racji. I tutaj mowa dla przykładu o, yy, o, o, o, o, o, pro, o, o wojnie polsko-bolszewickiej i o tym, jak ustalano granice. Yy, istnieje książka pana Zychowicza pod tytułem Obłęd 44, krytykująca powstanie warszawskie ale i idee. Ale moim zdaniem osobistym do momentu aż żyje... Ostatni powstaniec, nie powinniśmy tak, o takich rzeczach dyskutować, bo to tym ludziom uwłacza. Nikt z nas zresztą nie był w sytuacji, w której przez 4-5 lat byłby codziennie świadkiem łapanek, drżałby o, o swoje życie, o życie swoich najbliższych. Podejrzewam, że po takich 4 latach, jeżeli byłaby okazja, to każdy, to, to każdy w pewnym momencie rzuciłby się na przeciwnika z byle jaką bronią. Nieważne. Natomiast jest pewien nurt, który pan Piotr Zychowicz dosyć bardzo rozpropagował i to jest nurt, który, przyznam szczerze, diabelnie pojawia się w polskiej fantastyce. Jest to nurt pod tytułem, a co jeżeli Polska zamiast w okresie międzywojennym, zamiast trzymać się tego balansu, zamiast balansować pomiędzy mocarstwami, co gdyby na przykład Polska, Polska poszła na sojusz z Hitlerem? To jest tak naprawdę rozwinięcie, rozwinięcie tez międzywojennych e, dwóch myślicieli, e, dwóch myślicieli tak naprawdę germanofilów też z okresu międzywojennego, czyli pana Władysława Studnickiego i pana Stanisława Cata-Mackiewicza. E, no, idea tak naprawdę jest karkołomna, ponieważ y, zakłada ona, że na którymś w którymś momencie, y, po w okolicy pomiędzy 38 a 39 rokiem, na przykład decydujemy się na jednak wejście do y, tak zwanej osi i na wspólny marsz y, przeciwko Związkowi Radzieckiemu. No, taki układ taki układ jest, byłby tak czy inaczej zdecydowanie dla nas negatywny, zarówno w sytuacji przegranej, wtedy, wtedy armia radziecka by nie zostawiła tutaj kamienia na kamieniu, za, ale zarówno też w sytuacji wygranej, ponieważ no, bylibyśmy po prostu gloryfikowanymi pastuchami bydła na Uralu. Więc yy, jest to, no, sojusz polski i Niemiec nazistowskich jest to w pewien sposób wręcz idea niesmaczna, biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę wiedzę, którą dysponujemy aktualnie, tak? Natomiast, no, ta idea za, powiedzmy, trafiła na bardzo, bardzo powiedzmy bardzo dobry grunt, ziarno wpadło i stała się przedmiotem bardzo zażartych dyskusji pomiędzy, polity, pomiędzy polity, politykami, ale również historykami polskimi, co tak naprawdę świadczy również o jednym, o ogromnej tęsknocie za drugą RP, którą znamy jako kraj wielkich idei, no bo o Gdyni, o Copie, tak, o... O, powiedzmy, o wscalaniu ziemi trzech zaborów każdy słyszał. Natomiast nie zdajemy sobie sprawy z tego, że był to kraj bardzo gigantycznych różnic, w których yy, no, wieś polska była w stanie w stanie, za, w stanie zapadłym, gdzie Hata wiejska miała tak naprawdę jedną izbę, często dzieloną ze zwierzętami. Był to kraj, który miał problem z mniejszościami narodowymi i również ten kraj był problemem dla mniejszości narodowych w sposób, w jaki je traktował. Był to kraj zacofany infrastrukturalnie, który owszem starał się nadganiać, ale z drugiej strony nie do, końca wszystko mu, nie do końca wszystko mu wychodziło. Wreszcie w tym wszystkim pojawia się oczywiście też idea marszałka Piłsudskiego, który w naszej historii w większości wypadków jest gloryfikowany, natomiast no, ma również bardzo wiele y, złego na swoim sumieniu. Pod względem technologicznym, przyznam szczerze, tylko jako marszałek Piłsudski, marszałek Piłsudski, jako zwolennik kawalerii absolutnie zastopował na wiele lat na wiele lat badania nad polską bronią pancerną. no Skutki, jakie, jakie były, takie, takie widzieliśmy. No, Niemcy nas... Rozjechali mając amunicji i paliwa na Blitzkrieg na trzy tygodnie, tak? A mimo tego, że my mieliśmy lepsze czołgi pod względem pancerza, prędkości, chyba, jed... chyba drugie na świecie czołgi napędzane dieslem, czyli technologicznie o wiele lepsze niż niemieckie. Nieważne, wchodzę tutaj w detale aż za bardzo. Chcę tylko zaznaczyć ten jeden ważny punkt. Próby reinterpretowania historii na zasadzie, czy gdyby druga RP sprzymierzyła się z Hitlerem, czy byłoby to dla nas korzystne, tak, są próbami karkołomnymi i świadczą wybitnie o tęsknocie za ideą drugiej RP, czyli kraju, który teoretycznie był samostanowiący się pod względem swojej polityki wewnętrznej i zewnętrznej. Kropka. Ja może przy okazji wspomnę, bo dzisiaj jest rocznica śmierci marszałka e, i to tak by wypadało <śmiech> przypomnieć e, dziwne zdarzenie e, na samej końcówce w 1935 roku, e, dziwne zdarzenie, egzotyczne, warto je przypomnieć. Poprzednie dziwne, egzotyczne zdarzenie to było wtedy, jak z powodów rodzinnych i osobistych zniknął podczas bitwy warszawskiej. I nie wiadomo, kto był głównodowodzącym. On się okazuje, że w archiwach są dokumenty na to, że on się zrzekł tego, tych prerogatyw i, i po prostu pojechał tam gdzieś na, na chrzciny bodajże w Kieleckie i do swojej kochanki, czyli zostawił armię tutaj samopas, a mimo tego stał się cud nad Wisłą. prawda? No i kilka lat później, w 1935 roku mu się zmarło i na jego pogrzeb przybył przywódca, Rzeszy Niemieckiej sam Adolf Hitler osobiście asystował na pogrzebie był jednym z najważniejszych gości ciekawe zdarzenie no, oczywiście apologeci marszałka mówią, że to był hołd złożony przez wielkiego przywódcę innemu wielkiemu politykowi z którym był w wiecznym konflikcie można się z tym po części zgodzić. Niemniej ten hołd był tak jakby troszeczkę na wyrost. Nie pasuje do naszych informacji obecnie dostępnych. No, czekam z niecierpliwością, kiedy otworzą archiwa. Oczywiście mówię to z przekąsem, bo wiem, że to nie nastąpi i dowiemy się, jakie tam są smaczniejsze kwiatki w tych archiwach poukrywane. No bo jakieś tam sugestie już od wielu dekad spływają na temat tych dziwnych prypetii Marszałka Piłsudskiego walczącego na trzech frontach, e, z, jakby zawsze uciekającego z tych opałów tam, z, z tych więzień i tak, i nigdy mu się nic nie stało, tak. No, jest legenda, jest na kim się oprzeć, tak. Wiadomo, że jeżeli nie ma innej wielkiej postaci, to się bierze taką, która istnieje. Zresztą nie jesteśmy tu samotni, bo wiele e, przykładów mamy u naszego wschodniego sąsiada. E, tu taka jakby trochę bliźniacza postać. Bohatera narodowego, e, tuż po wojnie zamordowanego, emigranta, e, bliskiego sojusznika e, Hitlera, e, uznawanego przez Ukraińców za za bohatera z, z, pierwszego patriota wystawionego na pomniki, prawda, pan Bandera. na no a u nas jednoznacznie jest nazywany po prostu zbrodniarzem i bandytą. Po prostu. No to, to, tu nie ma dwóch zdań na ten temat. Tu nie ma, tu nie ma polemiki, bo tysiące dowodów na tę tezę istnieją, no ale istnieją także dowody na to, że był wielkim patriotą ukraińskim. Więc no w takich czasach przejściowych żyjemy i musimy jakiś sobie obraz tego ułożyć z tych różnych dziwnych przesłanek w wielu miejscach sprzecznych. No i zachowajmy przy tym zdrowy rozsądek i trzeźwość umysłu, bo im bardziej się w to zagłębimy, tym bardziej dostrzeżemy, że nic nie jest takie, jak się nam wydaje. Dosłownie nic. Bo to, co nam pokazują, co nam mówią, to jest wszystko jedno wielkie kłamstwo. Także musimy brać na to poprawkę, na tę naszą wizję obecnego czasu i przyszłości, że ci nasi tak zwani przyjaciele, sojusznicy i wierni kamraci, no każdy ma swoją własną wizję, ideę i pomysły. No i za dużo oni prawdy nam nie powiedzą. Bo co jak co, ale prawda jest bardzo cenna, jest tak cenna, że nie wolno jej sprzedawać już nie tylko wrogom, ale nawet przyjaciołom za żadną cenę. To jest cytat kolejny. Prawda jest tak cenna, że nie można jej sprzedać nawet przyjaciołom za żadną cenę to powinno dać nam do myślenia poważnie nad sobą i nad przyszłością, że operujemy cały czas, idziemy po omacku tak naprawdę. I to nie jest przypadek. Musimy się codziennie z, bić z cieniem, no bo takie, taka jest kolej rzeczy. I po omacku odgadywać, co naprawdę się wydarzyło i co nas czeka. Dlatego zalecałbym trzeźwość umysłu, zbyt dalekie zapędzanie się w science fiction typu żądny sławy publicysta historyczny. To nie jest rozrywka umysłowa, która nas wzbogaci. Przeciwnie, mam Pewność, to nie jest tylko moje wrażenie. Ja mam pewność, że ty takim wydawnictwom przyświecają dwa cele. Sukces merkantylny, bo te książki są bardzo poczytne. Te różne alternatywne wersje historii. Okej, okay, wirtualnej historii. Takiej, która się nigdy nie odbyła i nigdy nie odbędzie. I drugi cel, o wiele poważniejszy, to jest wprowadzenie nowych wątków dyskusji czyli otwarcie pola różnej maści agenturze z ich dziwnymi ideami, które wcześniej były nie do pomyślenia i nie, dawały się, nie nadawały się do konwersacji w salonach a jak tylko wyszła taka alternatywna historia to już można je wylansować bez obawy e, utraty osobistej i posądzenia o ruską agenturę na przykład To jest cel bardzo praktyczny. Zrobienie z czegoś, jak mówią Niemcy, salon unfeich, czyli czegoś, co się na salony nie wpuszcza, bo śmierdzi, czegoś absolutnie dopuszczalnego. O, podyskutujmy o tym kulturalnie, bo mamy taki wieczorek, przyjdzie ciosia Zosia i zagra ją tu nam na fortepianie, a potem sobie podyskutujemy o alternatywnej wersji historii. O, Proszę bardzo, coś co wczoraj śmierdziało i było obchodzone szerokim kręgiem teraz się okazuje już salon fejś możemy z tym obcować i to nawet debatować i cmokać nad tym o tak, a to może to iść inaczej podyskutujemy z wujem Karolem bo on wie więcej na ten temat e, Powiedzmy sobie po proletariaską nie nazywajmy szamba perfumerią Dobrze, Ten, myślę, że czas nam się żegnać. Ten odcinek wydłużyliśmy troszeczkę, ponieważ poprzedni odcinek zeżarły nam trochę problemy techniczne w postaci czerwonego guzika. My mamy go troszeczkę mniejszego niż Kim i Trump. Także ja po prostu nie nie, nie, nie, nie, nie nie kliknąłem go w odpowiednim momencie, przez co padło nagrywanie. Natomiast po, natomiast ja do, na zakończenie chciałbym jeszcze dodać taką takim pół żartem, pół serio, przedwojenny dowcip z czasów z końca drugiej RP. Mianowicie proszę Państwa, proszę uważać czym oddychacie bo może być za dużo ozonu w powietrzu. Zainteresowanych zapraszam, znajdziecie na internecie, o co chodzi. Dziękujemy serdecznie, żegnamy się i do usłyszenia. Kłaniamy się? No jak zwykle, elegancko, tak? No i co, panie dyrektorze?